Tak Aktualna... to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 Wnętrza Ziemi, szeroko stosowana w sejsmologii. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda.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 Jakość powietrza na przeważającym obszarze kraju przeważnie dobra lub bardzo dobra, tylko w Gdyni, Sulęcinie, Krotoszynie, Dębicy, Małogoszczu i żywcu dostateczna. W tej chwili tylko około 15% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, w przeważającej części z wiatru. Jeden. Na równość, o której będziemy rozmawiać ze wspaniałymi gościniami. Także parytety nie zostaną zachowane dzisiaj. No i dlatego ja się cieszę, zachowane. Rafał, jesteś w mniejszości, muszę zapamiętać tę chwilę. Ok. To Dobrze, zapamiętaj, to już zapamiętuję. Tak, tak, mamy wspaniałe gościnie dzisiaj. E, zem, I to jeszcze w dodatku wszystkie z nami są w studiu. Pani profesor Elżbieta Małczyńska. Pani profesor jest mm, związana z. że chodzi o rewolucję francuską, I literaturę, I literaturę francuską. Literaturę francuską. Eee, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bonso Bonso literatura. Bonsoir. Bonsua. Eee, I Jola Szymańska. Mogę mówić Jola? Tak jest. Tak lubię najbardziej. Dobrze. Dostałam pozwolenie. Jest dziennikarką, twórczynią internetową. Eee, prowadzi kanał na YouTubie. Wolę to mówić tak, tak bo YouTuberka to jakoś takie, nie wiem. Twórczyni internetowej. Tak, twórczyni internetowej. A właśnie, czy na tym wolnym rynku istnieje równość płci? Znaczy, nie. oczywiście nie istnieje, ale czy, czy, czy, czy zmienia się to? Ja sobie w ogóle myślę, kiedy słucham pani profesor, o tym znowu Obel Hux, od której mhm. zaczęłam i ona już na początku lat 80., pisała o tym, że patriarchat nie jest wojną płci. Nie, tu nie chodzi o kobiety przeciwko mężczyznom. Chodzi o to, że właśnie ten jeden procent, napędzane przez taki społeczny darwinizm. I myślę o tym, że w Polsce niebezpiecznie skręcamy w ten sposób, bo my lubimy papugować po Amerykanach to, co jest w Stanach też złe. I dobre rzeczy, ale też i złe. Że często słyszę, nie wiem, czy panie to słyszą, no ale nierówności są takie naturalne. No właśnie, w przyrodzie też masz słabszy organizm, no on sobie gorzej daje no tak, rada na tym nierówno, Nierówność jest chyba naturalna jest ro... No tak, ale znaczy, czy nam się to podoba, czy nie, ale jest, jest odpowiedzialne mniej... społeczeństwo, ty... prawda? Właśnie solidarne i sprawiedliwe prawodawca, który nie myśli o tych najsłabszych, no, staje, się, e, staje się przestępcą, staje się krzywdzicielem i to jest właśnie ten poprzedni system, który, który krytykujemy i to, że ta równość komunistyczna e, no, także była. Nierówność czy równość, bo równość jednak mówimy w języku, to da się odczuć? we francuskim. Och, jak się da. Mhm. Tak samo jak mamy teraz dyskusję w języku polskim, femi, feminatywy. feminatywy, tak. feminatywy mhm. Profesorka to, czy pani profesor. No właśnie, profesorka czy pani profesor, mhm. profesoressa, bo z mhm. taką formą się też spotkamy, która ma dla mnie jednak bardzo duży urok. Znaczy we Francji jest tak samo jak u nas, to znaczy są kobiety, kobiety które mówią, że które gramatycznie jest też nazywane niemym, takim bardzo symboliczna nazwa gramatyczna, żeby, żeby jednak było podkreślane to, że, że właśnie, że jest ta inność w równości. Czyli ta dla ta osób nie zdających francuskiego równości. to nie było zakorzenione w francuskim, to rozróżnienie na... Nie, to znaczy, to, to, to, tutaj mamy taką samą historię jak w języku polskim. Były zawody typowo męskie. No i no nie oszukujmy się, profesor uniwersytecki był zawodem kiedyś męskim. the fight. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky. Take away everything and make everybody feel high. But if Program pierwszy Polskiego Radia. Agata Pasen, Rafał Sławoń. Słuchają Państwo motywów. Dziś w motywach rozmawiamy o równości i przed piosenką zaczęliśmy taki interesujący chyba wątek. Czy technologia, rozwój technologii wpływa na pogłębienie nierówności, czy wzrównuje szanse? I to tak na wyczucie, już nie, nie, nie, nie, nie wchodząc w głębokie analizy. Jak pani uważają? Ja uważam, że to zależy jednak, bo z jednej strony rzeczywiście ta możliwość ekspresji jest większa dzięki social mediom. To, że osoby bez backgroundu właśnie medialnego mogą w no mediach zaistnieć, media po prostu, istnieć, to, jest, to jest szansa wspaniała. Z drugiej strony... Mm, no spójrzmy na to, jak wiele małych dzieci yy, rodzi się niemal z ekranami przed oczami. Wiemy już, mamy badania na to, jak to wpływa na mózg, na rozwój mózgu, w której albo była książka, albo nie było książki. Natomiast oni to wszystko mają na wyciągnięcie ręki. To jest wspaniałe. To, jak teraz można prowadzić badania, jest naprawdę wspaniałe. To, że są artykuły w wolnym dostępie, to że są książki, które można sobie ściągnąć z internetu. W ogóle, że jest tyle książek. E, że jest tyle książek e, i można te książki w no, stosunkowo łatwy sposób zdobyć. Um, to uważam, że jest Dostęp wspaniałe. Dostęp do medycyny chyba się też poprawia, e, szczególnie, szczególnie tutaj w mojej branży romanistycznej. Kiedyś trzeba było jeździć na kwerendy. A teraz, teraz można nie można... wychodząc z do... Jako to że już to przyzwolenie ktoś... na nierówność, prawda? Znaczy przyzwolenie, bo z, z, drugiej, z drugiej strony na to obserwujemy. Ktoś mówi, ja pracuję dużo, to dlaczego mam dostawać tyle, co ktoś, kto pracuje nie, trzy nie, razy mniej? Nie, to czemu mam tego nieroba nie, i pasożyta? Nie, to, to w tak, tak kierunku może iść w Polsce. Piketty i Sandel ustosunkowują się do tej koncepcji bezwarunkowego dochodu podstawowego, ale to dotychczas żaden bogaty kraj, kraj, który... w jaki sposób myślimy, w jaki sposób postępujemy. Trochę I to sterują. się dzieje, w dzieje się rzeczy. Właśnie, no tak. Niestety to się dzieje. I myślę, że za mało Europa i świat generalnie uczy się od y, y, krajów, które są pod tym względem mądrzejsze. Ja do mądrzejszych krajów za, zaliczam kraje skandynawskie, w których nie wypada się szczycić mhm. bogactwem. No. Na przykład, A bo Stanach ludź... uwielbiają. No. Ja się podstępny... złoty, ogromny, y, wielki są. Sam... I tak dalej. W Stanach jest przyzwolenie i też na, na razizm, na nierówność płciową. O na, u nas jeszcze... się mówi mało, bo, bo nie mamy na razie tego problemu, nie jesteśmy tak zróżnicowani. Nie, równość. Mhm. Ja ja chyba, bym nierówność... Ja, ja tak wiem, słuchaj Rafał, nie. ja w domu, bym nie, ja, ja bardzo nie lubię równości w domu. Chciałabym, żeby mężczyźni wszystkie obowiązki przejmowali, żebym ja nie miała ja żadnych wiem. obowiązków. A pani profesor też tak, byście? Tak, ja też bym właśnie tak powiedziała. Mówi się często, że feminizm się kończy wtedy, kiedy trzeba włożyć walizkę na półkę w pociągu i coś tam chyba jest. Tu ja się nie zgadzam akurat. Tu mamy nierówność opinii na ten temat w takim tak, razie. Tak, nie zdążyłam zapytać o studentów, bo los studenta chyba. z dużego miasta, a los studenta przyjezdnego gdzieś, który nie ma, nie ma mieszkania w mieście, nie może, yy, wydaje po prostu większość swoich zarobków studenckich gdzieś z kawiarni, to... Na, ja, na pokój. Jak sobie radzą Pani studenti? Ja wszystkich studentki? zachęcam do przeczytania tej książki, o której mówimy, mm -hmm. czyli Równość Dlaczego ma większe znaczenie niż sądzisz, Piketty i Sandel. E, dlatego, tam jest właśnie duża część poświęcona funkcjonowaniu uniwersytetów Ta, w Stanach Zjednoczonych. Nie, I to w... Nierówne są szanse, prawda? Absolutnie Ten nierówne szanse. Nierówny. Autorzy proponują rozwiązania. LEKTURY JEDYNKI Przed nami kolejny fragment powieści Bolesława Prusa, Lalka, w interpretacji Jerzego Kamasa. Sędzia przez parę minut coś pisał, a skończywszy zawiadomił obecnych, że teraz toczyć się będzie sprawa Krzeszowskiej przeciw Stawskiej o kradzież Lalki. Jednocześnie zawezwał strony i ich świadków na środek. Stałem przy ławkach, dzięki czemu mogłem słyszeć rozmowę dwóch. wyglądała złość. Obok niej stał Maruszewicz, wpatrzony w ziemię, a za nim służąca baronowej tak przestraszona, jakby ją miano prowadzić na szafot. Nasz adwokat tłumił ziewanie. Wokulski ściskał pięści, a pani Stawska spoglądała kolejno na wszystkich z takim łagodnym spokojem, że gdybym był rzeźbiarzem, wziąłbym ją za model do posągu oskarżonej niewinności. Wtem, pomimo protestu Maria, Stała mi jako najdroższa pamiątka lalka, która bardzo podobała się tej oto pani, wskazała na stawską, i jej córce. Oskarżona bywała u pani. Tak, wynajmowałam ją do szycia. Ale mi jej nic nie zapłaciła, huknął z końca sali wirski. Ciszej, zgromił go sędzia. Taki i cóż. W dniu, w którym tę panią oddaliłam od siebie, mówiła baronowa, zginęła mi lalka. Myślałam, że umrę z żalu i zaraz na nią powzięłam podejrzenie. Miałam dobre przeczucie, gdyż w kilka dni później przyjaciel mój, pan Maruszewicz, zobaczył z okna, że ta pani, która mieszka vis a -vis niego, ma u siebie moją lalkę i dla niepoznaki przebiera ją w inną suknię.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 To jest radio. I to radio jest kobietą. Autopromocja. Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian. Prawda? No. A kto go Barbara?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 Mariusz Dąbrowski zapraszam. droga ekspresowa S6 między węzłem Gdańsk Południa a węzłem Rusocin. Tu utrzymuje się jeszcze blisko kilometrowy odcinek z ruchem spowolnionym. Dla tych, którzy wyjeżdżają z Trójmiasta, jadą w stronę Grudziądza, Nie to... ma już utrudnień po tym, jak auto osobowe uderzyło w barierę, blokując jeden z pasów ruchu w kierunku Trójmiasta. Po kłopotach także na drodze ekspresowej jest 12 na odcinku węzeł Lublin-Czechu, węzeł Lublin-Tatary w Elizówce na 64 km gdzie doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych i zablokowany był lewy pas jezdni w kierunku do Rochuska. Jedzie się w stronę granicy bez jakichkolwiek problemów. Po kłopotach także na 15 na odcinku Toruń-Brodnica w Wielkiej Łące na 256 km. Droga ekspresowa S16, odcinek Mrągowo-Biskupiec, Nowe Bagienice, 47 km Tu doszło do awarii ciężarówki, która blokuje prawy pas jezdni w kierunku Olsztyna. Ruch możliwy tylko po lewym pasie. Droga Krajowa nr 61, odcinek półtusk Serocki w miejscowości Karniewek na 48 kilometrze. Ciężarówka w rowie nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem.